Right. Witam Państwa. Poniedziałek, 30 marca minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Wyrok surowszy niż chciała prokuratura jest bezwzględne więzienie dla byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcy. Kamiński twierdzi, że wyrok jest kuriozalny. Podobnie mówi szef PiSu. Jarosław Kaczyński wie też, dlaczego akurat teraz zapadła taka decyzja. Chodzi o to, żeby zmienić bieg kampanii, która dzisiaj przebiega z punktu widzenia obecnej władzy niepomyślnie. W tym serwisie trójki, także decyzja SLD w sprawie Grzegorza Napieralskiego, polityk zostaje w partii. Trzy lata więzienia bez zawieszenia i dziesięcioletni zakaz zajmowania stanowisk publicznych. Taki jest wyrok warszawskiego sądu wobec Mariusza Kamińskiego, byłego szefa Centralnego Biura Śledczego i obecnego wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Według sądu Kamiński w 2007 roku pełniąc obowiązki szefa CBA przekroczył swoje uprawnienia przy aferze gruntowej, bo zaplanował i zorganizował prowokacje służb specjalnych oraz podżegał do korupcji. Tymczasem zdaniem sądu nie było podstaw do wszczęcia akcji CBA w resorcie rolnictwa. Sędzia Wojciech Łączewski i uzasadniając wyrok, mówił tak. Nie budzi żadnych wątpliwości to, że korupcję należy zwalczać wszystkimi możliwymi, prawnie dostępnymi sposobami. Rzecz w tym, by zwalczając tą korupcję, nie naruszać prawa samemu. Niestety, takich naruszeń dopuścili się wszyscy oskarżeni, którzy swoim zachowaniem nie tylko pogwałcili przepisy ustaw, w tym ustawy o CBA, ale przede wszystkim najważniejszego prawa, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Afera gruntowa doprowadziła do rozpadu koalicji PiS-Samoobrony LPR i do wcześniejszych wyborów, które wygrała PO. Za pośrednictwem dwóch biznesmenów powołujących się na wpływy w Ministerstwie Rolnictwa miało dojść do przekazania 3 milionów złotych ówczesnemu szefowi resortu Andrzejowi Leperowi. CBA przekazało łapówkę biznesmenom, ale do Lepera ona nie trafiła. Prawdopodobnie ktoś go ostrzegł. Po wyroku oświadczenie w swojej sprawie wydał Mariusz Kamiński. Czytamy w nim. Wyrok jest niesprawiedliwy, kuriozalny i niezrozumiały. Były szef CBA przypomina też, że inny skład te. Tego samego sądu w 2012 roku umorzył to postępowanie z powodu braku cech przestępczych. Dodaje, że oba wyroki są ze sobą sprzeczne. Głos w sprawie wyroku wobec swojego zastępcy zabrał już także szef PiSu Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem decyzja sądu jest kuriozalna. To jest sygnał mówiący już zupełnie wprost. W Polsce nie korupcja jest przestępstwem, tylko walka z korupcją jest przestępstwem. Nie przestępcy są winni, tylko policjanci są winni. Po drugie, ten wyrok zapada w trakcie kampanii wyborczej i nie ma najmniejszej wątpliwości. To chodzi o to, żeby zmienić bieg kampanii, która dzisiaj przebiega z punktu widzenia obecnej władzy niepomyślnie. Obrońcy Mariusza Kamińskiego już zapowiedzieli, że będą odwoływać się od wyroku. A my w serwisie trójki mamy jeszcze jedną informację dotyczącą polityka. Sąd partyjny nie usunął Grzegorza Napieralskiego z SLD, ale były kandydata SLD na prezydenta. Dostał trzyletni zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w partii. Warmińsko-Mazurskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Mazowieckie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Małopolskie, Pomorskie. We wszystkich tych województwach synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem porywę do 90 km na, godzinę. Dbać się będą we znaki co na do jutra. Silny wiatr sprawia sporo kłopotów. Między innymi spowodował wypadek na budowie jednego z hoteli we Wrocławiu. Podmóg wiatru przewrócił dopiero co postawioną ścianę działową. Mur miał wysokość 10 metrów. Konstrukcja upadła na zamknięty magazyn Poczty Polskiej przy ulicy Kraśnickiego. potwierdza Marta Libner z biura prasowego wojewody dolnośląskiego. Rzeczywiście na Dolnym Śląsku wiatr bardzo daje się wyznaki. znaki. Tego dowodem może być zwalona na, jednym, na jednej z budów hotelu w centrum Wrocławia ściana. Na szczęście nie ma żadnych ofiar, nikomu nic się złego nie stało, ale wiatr jest dokuczliwy, przewraca między innymi drzewa. Na drogach mieliśmy dwa takie wypadki. Porywisty wiatr sporo kłopotów sprawia też za naszą wschodnią i zachodnią granicą. W Moskwie wichura uszkodziła ponad 70 dachów, pozrywała renne i parapety, powaliła ponad wiele, powaliła wiele drzew. Z kolei w Niemczech silny wiatr uszkodził sieć trakcyjną w wielu miejscowościach, powodując poważne zakłócenia w kursowaniu pociągów. W nocy z soboty na niedzielę, podobnie jak inne kraje europejskie, przestawiliśmy zegarki o godzinę do przodu. Nie wszystkim się to jednak podoba. Zmiany czasu z zimowego na letni nie chcą Hiszpanie. Wielu z nich krytykuje nakaz przestawiania zegarów i domaga się powrotu do czasu uniwersalnego. Hiszpanię przecina południk zerowy, zwany też południkiem Greenwich. Jednak 73 lata temu Franco na dowód przyjaźni z Hitlerem zmienił czas na środkowoeuropejski. Zdaniem wielu kardiologów, neurologów i psychologów, zamiast przesuwać zegarki o godzinę, należałoby wrócić do czasu uniwersalnego. To jest temat, który dotyczy całego społeczeństwa. Obowiązujący w Hiszpanii czas wymusza na nas niezdrowy rytm pracy i pozbawia wypoczynku, podkreślał Ignacio Bokeras, kierujący Narodową Komisję do Spraw Racjonalizacji godzin pracy. Do komisji, która od lat domaga się odejścia od czasu środkowo-europejskiego, należy 127 instytucji, m.in. rząd, 7 ministerstw i związki zawodowe. W styczniu jej członkowie spotkali się z Parą Królewską, aby poparła inicjatywę i głośno opowiedziała się za przejściem Hiszpanii na tak zwany czas Greenwich. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Relacja z Hiszpanii kończy serwis trójki. Skrót wiadomości 16.30. <śleski> Wieczorem i w nocy pochmurno, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach może, być, może padać śnieg i do tego wciąż jeszcze silny wiatr. Temperatura od zera na Podlasiu do plus jednego w centrum i do plus trzech stopni na Dolnym Śląsku. Jutro wciąż chmury, deszcz, deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg i silny wiatr. Temperatura od czterech stopni w Augustowie do dziesięciu na południu. Niewykluczone proszę państwa białe święta. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy. Do reklamy.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 Zapraszamy do Trójki. Mariusz Kamiński skazany na trzy lata więzienia za nadużycia prawa przy aferze gruntowej. Do tego tematu powrócimy w Pulsie Trójki o 17.45 i pewnie nie tylko tam. Tymczasem w naszym studiu, tym największym imienia Agnieszki Osieckiej, dziś wieczorem wystąpi grupa Archive. Trwają próby. Na razie wszyscy mamy obłęd w oczach i jest mała, nerwowa. To trzeba zmienić, to trzeba przestawić, to trzeba koniecznie podłączyć, to musi dojechać, ale wszystko będzie znakomicie. Proszę słuchać i oglądać. Transmisja audio-video po 19, ale do studia będziemy wcześniej zaglądać. Taka duża wizyta już za chwilę. W popołudniowej audycji zapytamy także o pracowników z grupy wiekowej 50+. Jeśli pracodawca ma do wyboru osoby młodsze oraz takie, może po prostu wybierać młodsze ze względu na ich lepsze kwalifikacje, elastyczne lepszy stan zdrowia i Trzeba tak na pewno o silnych i słabych stronach pracowników z grupy 50+, za nas. W trzech stronach świata dziś o Iranie. Jutro ma być podpisane międzynarodowe porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego, szczegóły przed 17. Bohaterem reportażu będzie młynarz, który zamknął młyn i zajął się biznesem. Jego produkt podbija rynki to obsesyjne jest, ale globalny zasięg jest realny do zrobienia. Można naprawdę z tego zrobić jakąś markę, która by nas troszeczkę tam promowała, że ci Polacy to nie są tylko, że się dowcipy, się o nas opowiada albo że samochody i krednienie. Co to takiego z perspektywą na globalny zasięg? Czym możemy zdobyć świat? O tym w reportażu Młynarz z pomysłem o 18.15. W audycji popołudniowej pojawi się także Marcin Gutowski, który napisał książkę Święta Ziemia i o Świętej Ziemi będziemy rozmawiać po 17.00. Będziemy mieć także książkę dla Państwa. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Cantwright. 10 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową, zapraszamy do trójki. Gdybym teraz uchylił drzwi do tego studia, w którym siedzę i otworzył te drzwi na korytarz, to usłyszaliby Państwo rytmiczne uderzenia stopy i do tego jeszcze dźwięki basu i inne gitary, bo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej trwa próba wieczorem po 19:00 koncert zespołu Archive. Into the disco scene. Nice! Teraz koniec. Szyk w piosence I'll Be There. To nasza piosenka dnia. 14 minut po 16. Teraz o koncercie dnia. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z Państwem już 53 lata. W środę Trójka będzie świętować kolejny rok obecności w Eterze. A już dziś specjalny urodzinowy koncert zagra brytyjski zespół Archive. Rozpocznie się za niecałe 3 godziny. Tymczasem w studiu imienia Agnieszki Josieckiej przed południem było tak... Na razie spokojnie, czekamy na jakieś technologiczne ustalenia. Ale jeszcze nie ma ekipy, no. yeah. We're already half an hour behind Kevin, akustyk zespołu. Już to mamy to pół godziny to obsuwy, to bo technicznie śpią to w to autobusie. Bunk, bus, Tony z firmy producenckiej PS Company. Jak tylko Zosia Sylwin dotrze, wszystkie doda. przygotowania ruszą z kopyta trzaśnie batem i wszyscy wezmą się do roboty. Nie, Anglicy tak nie mówią na pewno. Polacy tak mówią, polska obsługa, bo faktycznie krzyczę od rana na nich i popędzam. Ale Anglicy doskonale wiedzą, o której muszą skończyć, o której zespół tutaj wejdzie I na razie wszyscy mamy obłęd w oczach i jest mała, nerwowa. To trzeba zmienić, to trzeba przestawić, to trzeba koniecznie podłączyć, to musi dojechać. To. Oni dołożyli trzecią konsolę na scenie, swoją trzecią konsoletę. Reżyser dźwięku Jacek Gładkowski. Normalnie z dwoma swoimi dzisiaj wykorzystają jedną naszą, drugą dokładają. Ile zajmuje podłączenie tych wszystkich kabli? Normalnie zaczynamy o 11, a zespół przychodzi około 15, czyli mamy 4 godziny, ale pracujemy bez pośpiechu. Ale nie we be okay today. A czy kiedyś zdarzyło się źle podłączyć przewody? Twice on this tour. Dwa razy podczas tej trasy, ale wszystko wychodzi podczas próby. So no problem in the show. And, and, i organy Hammonda i fortepiany będą, way, trochę, będą trochę przeszkadzać. Give it 2 or hours, the cover will be off. Julian promocja i media społecznościowe. Dwie, trzy godziny, hipokrowiec będzie zdjęty i fortepian pójdzie w ruch, znając naszego genialnego pianisty Dariusa. On nie przepuści żadnej okazji, a fortepian na scenie to okazja. O, No potrzebują sporo sprzętu, przywieźli ten sprzęt już o siódmej rano. Ile jest tych pudeł? Za dużo, ale dziś i tak wszystkiego nie wnosimy. To nie jest praca dla dziewczyn. A, może być, są dziewczyny, które dźwigają, ale trzeba znać sposób. Do czterdziestki naszymi pytami trzeba przerzucić na drugą stronę. Podobna ilość kabli, podobna ilość rzeczy do ograniczenia, Tylko no, gwiazda, że tak powiem, większego formatu, więc... Większe napięcie po stronie producenckiej jest. To grupa, która bardzo mocno zapisała się na liście przebojów programu trzeciego. Kierownik redakcji muzycznej trójki Grzegorz Hoffmann. A konkretnie dotyczy to utworu Egen. Oczywiście tych piosenek na liście przebojów w grupie Archive było znacznie więcej, ale Egen spędziło na niej 79 tygodni. A jeszcze z tych 79 tygodni 5 aż na samym szczycie, czyli na pierwszym miejscu. No to jest wypadek dosyć rzadki. Ta płyta, na której znalazło się nagranie, again, you all look the same to me. Nagrania z tej płyty dosyć mocno przypominają nagrania grupy Pink Floyd z tego najciekawszego okresu. I myślę, że w dużej mierze właśnie dzięki temu grupa Archives zdobyła taką popularność w naszym kraju, bo jak być może niektórym wiadomo, zespół Pink Floyd jest w naszym kraju uwielbiony. To już drugi koncert zespołu Archive w Trójce. Poprzednim razem wystąpili w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przed dziewięciu laty. E, początek koncertu o 19.05 i teraz e, to najważniejsze. Można słuchać na antenie Trójki, ale można także słuchać i oglądać, bo to będzie e, streaming wideo na naszej stronie internetowej. Polecam Państwu gorąco, a relację przygotowała Magdalena Kaczewska, która cały dzień e, kręciła się w, w Osieckiej, wokół Oce Osieckiej. Sympatyczni goście? Mahat przytakuje, bo jest po drugiej stronie. A jako, że radio i wszystkie studia w radiu to jeden wielki organizm, to z naszej konsolety, tej popołudniowej, za szybą, gdzie siedzi Ela, możemy podsłuchiwać to, co dzieje się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę bardzo, sprawdźmy. I to jest próba... W tej chwili Archive w studiu próbują koncert o 19.05. Polecam, to będzie audio-wideo. Południowa audycja. Zapraszamy do trójki. Wprawdzie dziś mamy poniedziałek, ale państwo w znakomitych humorach. Kwestia czasu i przesuwania tego czasu o godzinę przed przód lub w tył. Czy naprawdę na przykład jesienią nie można by było przesunąć tylko pół godziny i wtedy byśmy mieli zawsze porówno? No i nie, myślę, że to by się wyrównało w jakiś tam sposób. Dziękuję panu bardzo za telefon. Jeszcze się uśmiecham. 22 i 7 trójek albo zd trzymał małpa radio.pl A jeżeli ogłoszono by konkurs na największego optymistę, to ten słuchacz miałby dużo szansę. Ja mam takie pytanie zaskakujące. Czy może na ten koncert dzisiejszy Archive to są jeszcze jakieś zaproszenia? N niestety nie ma. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Rozeszły się dość dawno. Rekruterzy ich chwalą, ale pracodawcy wciąż zatrudniają ich dość niechętnie. Chodzi o 50-latków i o osoby starsze. Znalezienie pracy w tym wieku nieraz graniczy z cudem. Co prawda politycy i eksperci podkreślają, że w tej grupie bezrobocie systematycznie spada, ale rządowe dane często nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Pani Wanda ma 50 lat i od kilku miesięcy szuka pracy. Przyznaje, że jej wiek bywa dla pracodawców istotną przeszkodą. Każą nam pracować do 67 roku życia. Ja mam 50 lat. I powiem szczerze, że bardzo niekorzystnie to widzę. Nie ma pracy i dla młodych, nie ma pracy i dla starych. Z tego, co ja widzę, po znajomych, większość pracuje naprawdę w szarym rynku. A są w ogóle oferty dla takich osób? Na pół roku z Urzędu pracy dostałam jedną, jedyną ofertę. Gdzie się okazało, że właśnie nie ten wiek. Czy faktycznie jest tak, że pracodawcy niechętnie zatrudniają takie osoby? I jeśli tak, to dlaczego? Osoby w wieku powyżej 50 lat mają istotnie mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia. Doktor Paweł Strzelecki z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Po pierwsze pracodawcy mogą obawiać się, że zatrudnienie osoby w takim wieku może się wiązać z tym, że na 4 lata przed emeryturą właściwie bardzo trudno będzie ją zwolnić. Po drugie, jeśli pracodawca ma do wyboru osoby młodsze oraz takie, może po prostu wybierać młodsze ze względu na ich lepsze kwalifikacje, elastyczność, lepszy stan zdrowia itd. tak Przedsiębiorcy mają opór przed osób starszych. Daniel Kuropaś, redaktor naczelny portalu rynek-seniora.pl Z czego to wynika? Przede wszystkim z przepisów kodeksu pracy. Nie można ich zwalniać 4 lata przy przejściem pracownika na emeryturę, a nawet nie można mu zmienić warunków zatrudnienia. To w pewien sposób ubezwłasnowalnia pracodawców, którzy no, nie chcą mieć związanych rąk. Osoby po 50. roku życiu warto zatrudniać z wielu powodów. Małgorzata Majewska z serwisu z ofertami pracy monsterpolska.pl Przede wszystkim z powodu lojalności Pracownicy w wieku 55 plus 64 są trzy razy bardziej lojalni w stosunku do pracodawcy niż pracownicy w grupie wiekowej 24-35 plus. To obniża koszty przysposobienia nowych pracowników do pracy. Jeżeli obniżamy rotację, pracownicy są bardziej lojalni, to te koszty związane z przysposobieniem nowego pracownika są wiele niższe. Problemem utrzymania aktywności zawodowej jest bardzo często brak potrzebnych kwalifikacji. Wiceminister pracy Jacek Męcina. W tym roku mamy 180 milionów na wspieranie, podwyższenia kwalifikacji. To oznacza, że osoba wchodząca w wiek 50+, plus, otrzymując wsparcie podnoszeniem kwalifikacji, zmianą kwalifikacji, zachowuje swoją konkurencyjność. Było jakieś szkolenie, była jakaś wysłanie mnie właśnie do aktywizacji właśnie tam do pracy, ale z zaznaczeniem, że muszę szukać pracy 12 miesięcy, ponieważ dopiero 6 miesięcy jestem zarejestrowana, nie nadaje się. Także ja trochę sceptycznie do tego podchodzę, nauczona własnym doświadczeniem i mojej bliskich. Może jest tak, że te osoby, które są młodsze, mają też za tym mniejsze doświadczenie, może po prostu są tańsze, może łatwiej zatrudnić studenta zaraz po studiach, no bo on będzie miał mniejsze wymagania finansowe. No oczywiście, to jest podstawowa kwestia. Osoba w wieku 20-25 lat no jest zdecydowanie tańsza od seniora, który już dysponuje bogatym doświadczeniem, bogatym CV, umiejętnościami, które może przekazać pracodawcy i z pewnością kwestia kosztów tu jest priorytetowa. Taki pracownik jest bardziej zaangażowany, posiada wiedzę i doświadczenie wiele umiejętności uniwersalnych, które nabył podczas długiego stażu pracy, czyli ma wiele doświadczeń, z którymi może się dzielić. Dla młodych osób będzie mentorem, będzie im przekazywał swoją wiedzę. Łatwiej radzi sobie ze stresem niż młody pracownik. Wzrost aktywności zawodowej w wieku od 55 do 64 lat od 2007 roku do 2014 był naprawdę jednym z największych w Europie. Podnoszenie wieku emerytalnego samo będzie motywować ludzi do tego, żeby pozostawali na rynku pracy, tylko cały problem polega na tym, żeby oni sobie jakoś na tym rynku pracy byli w stanie poradzić i żeby mogli chociażby podnosić swoje kwalifikacje. No to być może będzie okazja, żeby się autoreklamować, yy, powiedzieć coś dobrego o siebie, o sobie, jeżeli należą państwo do tej grupy wiekowej 50+. A tematem zajął się Mariusz Krzemiński. 22,7 trójek albo ZD3, małpa, polskieradio.pl albo sms-em 71335. Trójka zbliża się 16.30. Plot wiadomości. Benjamin Filip. Adam Hoffman przegrał pierwszy w tej kampanii proces wyborczy. Były poseł PiSu ma sprostować nieprawdziwe stwierdzenie, jakoby były członek władz Kogwołomin zasiadał w komitecie honorowym poparcia prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tak postanowił dziś sąd w Warszawie. Sztab Komorowskiego złożył pozew w trybie wyborczym. Hoffman już zapowiedział odwołanie. Tak naprawdę Leszek Miller wyrzuca mnie z SLD, mówił kilkanaście minut temu Grzegorz Napieralski po wyroku sądu partyjnego w swojej sprawie. Ten nie usunął go z sojuszu, ale orzekł trzyletni zakaz pełnienia. Funkcji kierowniczych w partii. Były lider SLD przekonuje, że nie chce być w partii, która knebluje usta i staje się partią dyktatorską, a nie demokratyczną, ale jednocześnie zapewnia. Dzisiaj nie odchodzę. Dzisiaj cały czas waży rację o odwołanie. Mam 14 lat od dni. Dowiedziałem się. Zapoznam się tak naprawdę z uzasadnieniem, bo nawet nie dostałem jeszcze tego wyroku. Wniosek o ukaranie Napieralskiego złożył szef SLD laszek Miller. Powodem były krytyczne wypowiedzi polityka dotyczące kondycji sojuszu i słabego wyniku partii w wyborach samorządowych. W szkole w Zabrzu, z której w ubiegłym tygodniu do szpitali przewieziono prawie 40 dzieci, nie doszło do zatrucia pokarmowego. Mleko, które pili uczniowie było czyste, informuje Sanepid. Dzieci skarżyły się na bóle brzucha i głowy. Zdaniem Sanepidu mogły źle się poczuć, bo po prostu wypiły za dużo mleka. Premier Wielkiej Brytanii zwrócił się do Królowej o rozwiązanie parlamentu. Elżbieta II przyjęła Davida Camerona w pałacu Buckingham. Tym samym oficjalnie rozpoczęła się kampania przed wyborami parlamentarnymi, które na wyspach odbędą się 7 maja. Drugi pilot samolotu, który rozbił się w Alpach, leczył się w przeszłości psychiatrycznie. Miał myśli samobójcze, potwierdzają prokuratorzy z Düsseldorfu. Do tego tematu wrócimy w serwisie o 17.00. Wieczorem i w nocy pochmurno, miejscami opady deszczu albo deszczu ze śniegiem, w górach śnieg, nadal silny wiatr, temperatura w nocy od zera na, na Podlasiu do plus jednego stopnia w centrum i do plus trzech na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia wciąż chmury, deszcz, deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg i silne porywy wiatru. Temperatura od czterech stopni w Augustowie do 10 na południu, niewykluczone proszę Państwa, białe święta. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy. Do reklamy. Czy można zbudować przestronne auto z charakterem? Ze stałym napędem wszystkich kół, systemem wspomagającym EyeSight i pięcioma gwiazdkami w testach Euro NZAP? Można. Wsiądź i poznaj nowego subaru Outbacka. Nowy wymiar bezpieczeństwa i komfortu. Znajdź najbliższy salon subaru na wwwoutback 2015pl Tabletki emskie zawierają naturalnie działające sole, które łagodzą kaszel i chrypkę oraz ułatwiają odkrztuszanie. Tabletki EMSkie z Wadowic do ssania lub musujące. Ach, gdyby tylko życie było jak cyfrowe polskie radio, to ulubiona książka miałaby 100 stron więcej, litr benzyny wystarczyłby na 100 kilometrów, weekend trwałby 3 dni, a urlop, a, a urlop tydzień dłużej.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 Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia w sprawie oferty pracy dla 50-latków. W ubiegłym tygodniu byłem na targach pracy w murowanej goślinie, to jest pod poznaniem, gdzie na targi zorganizowane właśnie dla osób bezrobotnych przyszły tylko dwie osoby bezrobotne. 350 zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo sms-em 71335. Być może część z tych osób, które są zarejestrowane, a których tam nie było, gdzie pan był, e, część z tych osób jest w Wielkiej Brytanii, dajmy na to. Hec w trójce Za 24 minuty, godzina 17 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, członkowie zespołu Archive, dobrze się bawią na próbie przed wieczornym koncertem. To w tej chwili dzieje się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Trwa próba. Dużo sprzętu na scenie. Koncert o 19.05. Koncert na antenie Trójki i w internecie. Tam będzie można także oglądać przekaz wideo. Napisała pani Grażyna, która była wczoraj na, na koncercie w Poznaniu. Dziś w Trójce, a ja wczoraj widziałam i słyszałam te cuda, czary w Poznaniu. oraz Rozs rozsadzili system. Nie umiem opisać słowami, co oczy widziały, a uszy słyszały. Jeszcze we mnie drży każdy milimetr ciała. Napisała pani Grażyna. Archive. Dziś o 19.05 trójce. Polecam gorąco. Zapraszamy do trójki. Były szef CBA, Mariusz Kamiński, winny nadużycia prawa w aferze gruntowej. Tak orzekł Sąd Rejonowy w Warszawie i za to wymierzył mu trzy lata pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny i nie wiadomo, czy oskarżony się od niego odwoła. Ani jego, ani pełnomocnika Kamińskiego w sądzie dziś nie było. Przypomnijmy, chodzi o fikcyjną sprawę odrolnienia ziemi za łapówkę, która miała pokazać korupcję w Ministerstwie Rolnictwa za rządów Andrzeja Lepera. Więcej na ten temat Ksenia Maćczak. Tak zwana afera gruntowa na scenie politycznej kilka lat temu wywołała niemałe zamieszanie. To przez nią doszło do dymisji z rządu Andrzeja Lepera, rozpadu koalicji PiS, Samoobrona i LPR przedterminowych wyborów, które wygrała PO, a także oskarżenia o płatną protekcję Piotra Ryby i Andrzeja K., którzy mieli być pośrednikami w sprawie łapówki za odrolnienie gruntów na Mazurach. Kiedy proces ruszał, Mariusz Kamiński był pewny wygranej. Jestem całkowicie spokojny. Mam pełną jasność, że nasze działania były zgodne z prawem, przede wszystkim zgodne z interesem publicznym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 Ale dziś w sądzie się nie pojawił. Podobnie jego obrońca, za to sąd uznał, że wykorzystał on swoje stanowisko, by stworzyć fikcyjną sprawę korupcji w Ministerstwie Rolnictwa. To dlatego, że nie było podstaw, by wszcząć operację, fałszować dokumenty i podżegać do przyjęcia łapówki pracowników resortu rolnictwa. Sędzia Wojciech Łączewski przekonywał, że Mariusz Kamiński jako nadzorujący operację działał wbrew prawu. Zaplanował, zorganizował i zrealizował przy wykorzystaniu wykonujących jego polecenia funkcjonariuszy CBA oraz innych prowokacją polegającą na podżeganiu do popełnienia czynu zabronionego, to jest wręczenia korzyści majątkowej w znacznej wartości funkcjonariuszom publicznym zatrudnionym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I za to orzekł wobec niego także dziesięcioletni zakaz zajmowania stanowisk publicznych. Jego podwładnych także skazał na kary bez zawieszenia, co niemal natychmiast wywołało burzę na scenie politycznej. Głos zabrał już sam prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując, że wyrok idealnie wpisuje się w kampanię wyborczą. Chodzi o to, żeby zmienić bieg kampanii, która dzisiaj przebiega z z punktu widzenia obecnej władzy niepomyślnie. Przebiega niepomyślnie ze względów, na no, których tutaj nie będę omawiał. W tej chwili mamy do czynienia z próbą skoncentrowania uwagi społecznej na kwestiach, które dotąd nie były przedmiotem tej kampanii. Co nie zmienia faktu, że oskarżyciele posiłkowi patrzą na tę sprawę nieco inaczej. Piotr Ryba, który w innym wątku afery gruntowej został skazany za pośrednictwo w transakcji, do której w konsekwencji nie doszło, powiedział, że ma satysfakcję i czuje, że wreszcie sprawiedliwości po latach stało się zadość. Nie mogło być inaczej dzisiaj, nie mogło być innego wyroku. Sąd miażdżył podległych pracowników tym panom i ten wyrok dzisiaj dla mnie nie jest zaskakujący. Tak naprawdę dla mnie e, nawet wyrok w zawieszeniu byłby sukcesem, bo chodzi o moralne skazanie tych panów. Przecież oni niczym tak naprawdę nie zapłacą. Nie sądzę, żeby poszli do więzienia. Mam satysfakcję, że, że te 8 lat walki, bo to trwa aż tyle czasu już, e, nie poszły na marne. Z kolei sąd uzasadniając wyroki skazujące dla Mariusza Kamińskiego i jego podwładnych podkreślił, że CBA to instytucja, która ma zwalczać korupcję, a nie do niej podżegać. A ta operacja od początku była zatruta. Sąd powołał się na trzy orzeczenia Sądu Najwyższego mówiące, że żadna sprawa nie może być prowadzana w taki sposób, jak ta sprzed ośmiu lat. Dodajmy, że wyroki, które dziś zapadły są surowsze niż oczekiwała prokuratura dla Mariusza Kamińskiego i jego podwładnych śledczych chcieli kar w zawieszeniu. A temat powróci jeszcze dziś w audycji popołudniowej w Pulsie Trójki o 17.45, czyli za godzinę i 4 minuty.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 Zwłaszcza na rude Baba na psy, baba na psy, ten świat cały. Tu trójka za 16 minut godzina 17. Czasy podobno idą takie, że ze względów demograficznych w Polsce zabraknie rąk do pracy w nieodległej podobno przyszłości. No i być może wtedy jeżeli tak się oczywiście stanie, być może wtedy docenieni zostaną pracownicy z grupy wiekowej 50+. Taka rozmowa i takie mówienie o tym, że mają szansę po 50 ci którzy z racji, tego, że będą się doskonalić, to dostaną pracy, to uważam, że to jest jakaś bzdura, totalne nieporozumienie i w rzeczywistości na rynku pracy tak się nie dzieje. 22 i 7 trójek albo zd3 małpa radio.pl albo smsem 71 335 Dziękuję panu za telefon, a już za chwilę w trójce Marcin Pośpiech i trzy strony świata dziś o Iranie. Kiedyś opowiem ci od jak wędrowałem przez okradła, okradła, czerwonogistwu rzucił na mnie posępny cień. Drogę przysłonił mi do światła, do światła. Się od prawdy, prawdy trójka prawie za 12 minut godzina 17. Teraz albo nigdy. Po kilkunastu miesiącach negocjacji społeczność międzynarodowa jest o krok od wynegocjowania historycznej umowy z Iranem w sprawie programu nuklearnego Teheranu. Od zakończenia rozmów dzielą nas godziny. Ostateczny termin zawarcia porozumienia mija jutro o północy. Zwolennicy umowy mówią, że dzięki niej Iran nie będzie w stanie wyprodukować broni atomowej. Przeciwnicy przekonują, porozumienie to wielkie oszustwo i zagrożenie dla świata, które Teheran wodzi za nos. Kto jest bliższy prawdy? O tym dziś trzy strony świata. Marcin Pośpiech, kłaniam się. W silankowej atmosferze Lozanny, szwajcarskiego miasta kurortu tuż nad Jeziorem Genewskim negocjacje, które z sielanką mają niewiele wspólnego. Od lat Zachód oskarża Teheran o próby zbudowania broni nuklearnej. Iran konsekwentnie temu zaprzecza, tłumacząc, że energia atomowa jest mu potrzebna jedynie do celów pokojowych. Dane wywiadowcze mają wskazywać jednak na co innego. Za karę na Iran spadają dotkliwe sankcje. Teraz, w zamian za ich zniesienie, Teheran ma m.in. na 10 lat zamrozić swój program nuklearny. Ta umowa jest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 Jeśli podpiszemy umowę, to na pewno taką, która sprawi, że Iran nie będzie mógł wyprodukować broni nuklearnej i każdy będzie mógł się o tym przekonać. Jestem pewny, że jeśli będzie porozumienie, będzie to dobre porozumienie, dobre dla amerykańskiego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Izraela i bezpieczeństwa regionu. A w naszym studiu gości były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador Polski w Teheranie, parlamentarzysta Witold Waszczykowski. Witam serdecznie w trójce. Dzień się. Dzień dobry Państwu. Panie ambasadorze, Zachód wbrew temu, co doradza, a raczej o co apeluje Izrael, a także republikańska strona amerykańskiej sceny politycznej powinien zaufać Teheranowi. Republikański przewodniczący Izby Reprezentantów, Andrew Bonner, wczoraj w CNN mówił tak, nie rozumiem, czemu mielibyśmy podpisywać porozumienie z grupą ludzi w domyśle z Teheranem, którzy nie mają zamiaru dotrzymać słowa. Nie dotrzymają słowa? Nie ma na to szans? Ja myślę, że nie. Obec... Ostatnia historia rozmów na temat programu nuklearnego Iranu nie napawa nas tutaj optymizmem. Iran od lat zwodził społeczność międzynarodową. To nie jest prawdą, iż Iran nie chce zbudować broń nuklearnej. Wszystkie znaki wskazują, że Iran chce być państwem progowym, czyli mieć się posiadać całą strukturę tworzenia bomby nuklearnej od całego cyklu paliwowego po różne instalacje wzbogacania Iranu. Trzeba też spojrzeć, że kompleksowo Iran rozwija środki przenoszenia, jak na przykład system rakietowy. Rakiety balistyczne Iranu sięgają już ponad 2000 kilometrów. Ja będąc wiele razy w Iranie pytałem, po co jest, po co Iranowi tak, taki zasięg rakiet? No odpowiadają często że do wynoszenia na orbitę. W satelitów meteorologicznych. No w kraju, gdzie jest ponad 300 dni słonecznych no nie ma potrzeby aż tak badać pogody, więc to jest program wojskowy. Prezydent Barack Obama mówił, że ta umowa zapewni to, że Iran mimo wszystko nie będzie mógł tej broni nuklearnej zbudować, to są mrzonki. No, jeśli podpisana umowa zostanie na tych warunkach, do, które dzisiaj do nas docierają, to znaczy Iran utrzyma całą zdolność produkcji e, materiałów rozszczepialnych, również do celów wojskowych, tylko będzie miał możliwości ograniczone, bo po prostu to zostanie spowolnione znacząco. Natomiast wyjdzie zwycięsko, ponieważ on utrzyma całą infrastrukturę do budowy takiej bomby. Zdawałoby się podstawowe pytanie, wręcz dziecinne, po co Iranowi broń nuklearna, jak się przez te sankcje, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie przez Unię Europejską, przez Stany Zjednoczone. No, Iran, jeżeli chodzi o gospodarkę, niezmiernie cierpi. W 2011 roku eksportował ponad 2 miliony 200 tysięcy baryłek ropy dziennie. Teraz jest to około 700 tysięcy barełek. No, no, jednak jest to prestiż. To jest, to jest kraj bardzo dumnych ludzi, szczególnie klasy politycznej. Już za czasów szacha, czyli przed 1979 roku Iran zmierza do tego być potęgą światową, być jednym z z hegemonów regionu. Budował wtedy tą swoją potęgę w oparciu o relacje z Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i potężną armię konwencjonalną. Po upadku Szacha Khomeini chciał być przywódcą nie tylko islamskiej rewolucji, ale rewolucji trzecioświatowej. Rewolucja islamska dochodziła do władzy pod hasłem ani wschód, ani zachód, tylko republika islamska. No, te, te marzenia o tym, żeby stać na czele trzeciego świata spełzyły na niczym, kiedy Arabowie nie poparli tej, tej rewolucji. Potem była próba przez prezydenta Hatami Niego, poprzez dialog między cywilizacjami wprowadzić Iran na, na szerokie wody świata ale pokazać, że to jest jedna z najstarszych cywilizacji. To też się nie powiodło. Powiodł. W związku z tym posiadanie broni nuklearnej to jest uważane przez klasę polityczną irańską jako bilet do klubu światowych mocarstw. Oni nie mogą się cierpieć tego, że obok sąsiad taki jak Pakistan, który ma są kilkadziesiąt lat tradycji państwowej, zlepek kilku plemion, może posiadać bombę atomową, a Iran o siedmiotysięcznej tradycji państwowości odmawia mu się takiego prawa. Izrael jest przeciwko tej umowie, republikanie są przeciwko tej umowie, ale jak się zdaje, także wewnątrz Iranu są przeciwnicy podpisania tego porozumienia. Tak, mogło już w poprzednich latach dochodzić do takich porozumień, natomiast no ta część konserwatywna Iranu, która oparła swoją legitymację rządów o no, antyamerykanizm, o bycie o tym przed, p, p, przeciwnikiem wielkiego szatana i małego szatana, jakim jest Izrael. E, no również zawyłaby i to w tej chwili podnoszą się takie, takie głosy, czy to porozumienie z Amerykanami jest, jest nam potrzebne, ono ogranicza nas naszą suwerenność. ona nakazuje przekazanie na przykład zbogaconego Iranu do Rosji, czyli znowu uzależnienie się od kogoś. No, patrzą w tej chwili na sytuację Ukrainy, która kiedyś zrzekła się broni jądrowej i dzisiaj straciła te gwarancje papierowe, więc e, tam jest wiele przeciwników, również w samym Iranie, takiego porozumienia. Ale z drugiej strony jest to też niezwykle ciekawe społeczeństwo, bo niezwykle młode według badań połowa Irańczyków to są osoby do 25 roku życia, o takim bardziej liberalnym Jeśli chodzi o w demografii oczywiście jest to... Ja przypomnę, że w szach w, 30... w 79 roku dostawiał 30 kilka milionów iranczyków, po 36 latach jest 70-80 milionów, więc w ciągu 30 kilku lat 100% zwiększyło się, zwiększyła się populacja Iranu, no ale to pokolenie nawet będące w Iranie przeciwko mułom i to pokolenie nawet żyjące na zachodzie, które jest przeciwko mułom jest dumne z faktu, że Iran może być członkiem tego klubu nuklearnego bo to jest, to jest wyróżnienie, to jest respekt. Oni, oni czują chęć posiadania jednak tego respektu, zdobycia respektu światowego i są dumni, nawet będąc przy mułą. Pojawiają się takie informacje, że jeżeli chodzi o przeciwników podpisania tej umowy, jeżeli chodzi o Iran, to nie chodzi tylko o sprawy ideologiczne czy też prestiż, ale też o sprawy merkantylne. Mianowicie grupy rządzące świetnie żyją z czarnego rynku, który rozkwitł po wprowadzeniu tych sankcji. Czy tak jest? To, to prawda. W Iranie, szczególnie w dużych miastach, w Teheranie, tam byłem dwa i pół roku temu, w, w Tehranii nie widać kryzysu. Oczywiście sklepy są pełne i to jest zaopatrzenie w, w dobra luksusowe, światowe. Iran też jest producentem wszelkich dóbr, Produkuje żywność, produkuje wiele e, towarów e, w, rozwiniętych, jak na przykład sprzęt elektroniczny i tak dalej. Składa samochody e, europejskie i koreańskie, więc w dużych miastach tej, tej biedy nie widać. Poza tym Irańczycy podróżują po świecie, zdobywają wizy, zdobywają możliwości prowadzenia zakupów, jeśli nie w Paryżu, to, to w Dubaju, w sklepach jeszcze lepiej, bogaci, zaopatrzonych. No, jednak wyjeżdżają do, do Turcji, do Stanów Zjednoczonych, do Europy Zachodniej na, na staże naukowe, do uniwersytetów, więc te sankcje są dość ograniczone i nie wpływają tak znacząco na społeczeństwo. Ayatollah Halim Hamenei 15 sierpnia 2012 roku powiedział, przywódca duchowej Iranu zapowiedział, że Izrael zniknie w regionu. Teraz Izrael także przekonuje, że celem teheranu jest zdobycie przewagi wpływów w regionie. No i jak się zdaje, to możemy teraz bardzo dobitnie w ostatnich dniach obserwować, bo Iran wspomaga bojówki Huti w Jemenie. No. no, a wcześniej przez wiele lat Hezbollah, prawda, który walczył z, z Izraelem. No, ta, ta koncepcja, aby zmieść Iran z powierzchni ziemi jest starsza. Jeszcze Ahmadinejad i zaraz po, po rewolucji oczywiście w, w śmierci Ameryce teraz podział To Ale ten widać hasła. bardzo wyraźnie, bo mamy państwo wspomagane um, przez Stany Zjednoczone, Arabię Saudyjską i koalicję i tym polem bitwy stał się Jemen w tym to momencie. Jest, to, to jest oczywiście walka o hegemonię w regionie. W tej chwili jest to też element walki szyjtów z sunitami. E, koncepcja posiadania broni określone przez Iran jest nieakceptowana przez dla wiele państw arabskich, dla, dla Arabii Saudyjskiej, dla Emiratów arabskich państw położonych w całotocie perskiej dla, dla Egiptu, bo to oznaczałoby nowego hegemona w regionie, tylko Izrael, a również Iran. Także jest wiele przeciwników tego porozumienia. Panie ambasadorze, mamy mało czasu, ale jeszcze o to dopytam. Jeżeli doszłoby do podpisania tej umowy, to oznaczałoby to koniec takiego porozumienia braterskiego i wspomagania między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem? To będzie wejście na taką wojenną ścieżkę? Nie, dlatego, że ta umowa musiałaby potem być uszczegółowiona. Mamy następne trzy miesiące do czerwca, aby wprowadzić tam Szczegóły, a poza tym musi być wykonana. Kilka razy już po, po, podpisywano jakieś porozumienia, zawierano prowizoryczne z Iranem, one nie były wykonywane. Więc pytanie jest, czy Irańczycy szczerze by do tego podeszli, czy uzyskaliby satysfakcję z zniesienia sankcji wtedy gospodarczych i wykonaliby to, to porozumienie. Także jeszcze jest daleka droga do spełnienia warunków światowych, aby Iran zakończył program nuklearny. Dziękuję bardzo. Gościem trójki był wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador polski w Iranie, Wiltoldow Waszczykowski, Marcin poświęk Usłyszenie. Dziękuję bardzo. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy.